Maciej Kowal-Kowalski zaprasza na audycję Muzera. moi mili. Witam Was serdecznie w Nowym Roku. Pierwsza audycja po Nowym Roku i od razu fajna e, rokowa płyta, fajne rokowe uderzenie. Zespół Awe z Inowrocławia. Właśnie przed chwilą poleciał kawałeczek kredo z ich deputanckiego albumu. Na zespół Awe, no oczywiście zwróciłem uwagę dzięki e, Zbyszkowi strzałce z Rogue Rebellia. Zamiesił bowiem ich teledysk na Facebooku i. Tam, no, takie opisy dał, że, no, i a ja bardzo się zaciekawiłem. Co to takiego ten Awe, Co to takiego będzie? kurczę. No, tu okazuje się, że fajne, mocne, rokowe riffy. Okraszone lekko żartobliwymi tekstami, ale też i takimi nie do końca żartobliwymi, bowiem, no, można usłyszeć tutaj nasze różne przywary, bądź yy, jakiś taki obraz y, ukazujący no nasze y, drugie ja, naszą mroczną stronę, zło i tak dalej. Jest troszkę tego y, humoru, można powiedzieć, takiego y, czasem dosadnego, ale też jest troszeczkę humoru w muzyce, bo numer otwierający album, London Blues, no tutaj y, zakrawa na taką dosyć mocną groteskę, y, dobrze mocno pojechaną y, imprezę. <śmiech> Coś w tym stylu, tak mi się kojarzy gdzieś, y, że po imprezie, czy w, cza w czasie imprezy ten, ten numer został nagrany. No ale dobra, zostawmy to. Ja, ja nie bawię się w recenzowanie płyt. Zostawiam to innym fachowcom od krytyki muzycznej i tak dalej. Niech oni sobie tam opowiadają, co chcą, a my i tak wiemy swoje. No, ja obejrzałem sobie teledyski AWE, skalpel i Eugenika. No i powiedziałem sobie, że AWE musi no być zaprezentowane w audycji Muzera no. Nie ma to tamto. Posłuchajcie sobie teraz utworu Skalpel właśnie. No jest to dosyć mocna satyra, <śmum> satyra na to jak poprawiamy się sztucznie swoją urodę, jak poprawia się sztucznie urodę i tak dalej i tak dalej. No i nie tylko urodę. Sztuczna korekcja rachciach skalpelem i już mamy tu przycięte, tam coś przyszyte, dodane. No i ciekawe czy to tak faktycznie fajnie wygląda. Czy jednak jest lepsze to, co naturalne? Odpowiedzcie mi na to. Ma ochotę poprawić sobie sztucznie urodę? Bo ja nie. Słuchajcie, a ja mówiłem wam już, że zespół pochodzi z Inowrocławia? No to wam mówię, tak, z Inowrocławia. Zespół założył Mariusz Michałowski, zwany też Mariuszem Mariuszkowskim, którego będziecie mogli okazję za chwilę posłuchać, bo wiem, zaraz do niego zadzwonię. I usłyszymy, zobaczymy, co on nam tam opowie o AWE. Dalej gitarę prowadzi Robert Sadowski. Drugą gitarę Maciej Zamczała. Cześć Maciek. Wszystkie Maczki to fajne chłopaki. Pozdrawiam. Na basie zaś napitala sobie Krzysztof Kosiński. No i mój ulubiony instrument, perkusja Mateusz Senderowski. Też heja. Tak na marginesie Mateusz to pałeczki zbieram. Jakbyśmy się kiedyś widzieli, to mniej tam jedną taką wiesz, w zanadrzu, nie? No i co? No i niby to e, rok, niby to mocne, rokowe riffy, e, niby to alternatywa, nie wiem, e, no, jak zwał, tak zwał, ale jest tam jeszcze jeden taki mroczny pierwiastek, o którym e, spróbuję hmm, wyciągnąć to nieco od Mariusza, no i może coś tam właśnie nam opowie. No dobra, ale zanim tam dojdziemy do tych wszystkich wywiadów, opowieści, dziwnej treści, no to puścimy sobie numer manekiny. Tu przypomina mi się mój kolega zwany Wiśnią, który zawsze kiedyś tam mówił na ten, na, na ludzi to to manekiny. Tak naprawdę to wszyscy jesteśmy manekinami, bo wchodzimy do, do w to mi z powrotem do tej pracy do y, coś tam y, nie wiem, jakieś hobby, jak te wydmuszki no ale dobra, i jedziemy z koksem y, przepraszam, z tymi manekinami heja Tak, no to teraz pałeczkę przekazuję, przepraszam, mikrofon, ale też tak wyglądem pałeczki Mariuszowi Michałowskiemu, którego lada moment za chwilę usłyszycie, co prawda przez telefon, ale, ale coś czuję, że dobry zasięg będzie. Cześć Mariusz, witam Cię Maciej Kowal-Kowalski, Radio ERA. Witam serdecznie, witam, pozdrawiam. No słuchaj, cieszę się, że dotarłem do Ciebie, bo e, wcześniej tam chyba jakieś miałeś zakupy, coś w tym stylu, tak? Tak, życiowe sprawy. Życiowe sprawy. No słuchaj, ja tak chciałem, żebyś nam trochę tutaj opowiedział, no bo lecimy teraz z audycją e, z Twoim zespołem AWE i chciałbym, żebyś trochę nam to przybliżył trosze, troszeczkę więcej bo ja powiem Ci, że tak ascetyczny chyba jest ten zespół mało o Was znalazłem wiadomości no, być może nie ma ich za wiele no, troszeczkę tych wiadomości zostawiamy, aczkolwiek no, coraz częściej słyszymy, że jest taki troszkę niedosyt z tymi informacjami no bardziej zajmujemy się też muzyką, ale jeśli chodzi co mogę z naszej strony powiedzieć, tak? Chodzi o to, żeby troszeczkę zaprezentować, przedstawić nas? Tak, tak, bo ja jestem ciekawy tutaj jednej rzeczy, no zaraz tutaj nawiążę, bo ja już mam tu za zanadrzu coś, ale no Aha. dobra, posłucham, posłucham najpierw, co ty mi powiesz? No, zespół z... zawiązał się, zaczął działać tak naprawdę z... przez mój pomysł na, na, na tą grupę, Początkowo było to chęć wciągnięcia kogoś, żeby piosenki, które siedziały mi w głowie, jakiś tekst, jak one by wybrzmiały, jeśli taki muzycy, których znam, z którymi współpracuję, są świetni, jakby to zabrzmiało, jakbyśmy spróbowali zagrać. Zaczęliśmy to robić, zaczęło nam to wychodzić, no i podjąłem taką próbę żebyśmy mogli to zawiązać coś całego konkretnego, poważniejszego i wszyscy na moje szczęście i nasze wspólne szczęście ochoczo na to zareagowali i tak jak gdyby zawiązał się ten trzon, który bardzo ładnie współpracuje i pracuje i, i, i, i cieszymy się z tego, co robimy i, i tak działa to, Awe w takim w telegraficznym skrócie. No i super, bo yy, yy, chyba Maciek tam dosyć mocno Yy, chyba się udziela na gitarze, tak? Z tego, co, co tam dobrze kojarzy? Yy, tak, tak, tak. Jeśli chodzi o, o taką sprawę, yy, jak to wszystko wybrzmiewa na końcu, oczywiście, że tak. Wszyscy oczywiście współpracujemy i gramy wspólnie, aczkolwiek tak nazywając to w produkcji, to wszystkim macie bierze tutaj też wią część, gdzie... Jak gdyby melodykę czy moje zamysły, pomysły przekuwamy to w formę, która jest końcowa, gdzie aranżacyjnie macie swoją niezmierzalną wyobraźnią i wspaniałym talentem bierze to na warsztat, że tak powiem i, i, i rysujemy całość. Także tak, to, to, to można tak to ująć tutaj w, to, w, to, w taki sposób myślę. Aha, wiedziałem. Wszystkie maczki to fajne chłopaki. Proszę? Wiedziałem. Wszystkie maczki to fajne chłopaki. Jasne, jasne. A słuchaj, powiedz mi, ty pogrywasz na perkusji? Inaczej tak, ja, no można tak to nazwać, że pogrywam, chociaż no, gram wiele lat, głównie to był mój instrument, ten, ten zespół, to moje śpiewanie, ja śpiewałem też... No śpiewałem, no można tak to nazwać, już w takim moim rodzimym zespole dum metalowym w latach 90. Cały czas zresztą moje serce pompuje też roztopiony metal. Jest to we mnie, siedzi to we mnie, aczkolwiek ale wyskoczyło z innej strony, z innych moich takich potrzeb, chęci, sprawdzenia, zobaczenia. I jedziemy teraz tym nurtem, nazywamy to alternatywnym ale na, jeśli chodzi o tą perkusję, tak gram wiele lat na perkusji, gram też w zespole, gram, tak się nazywa, zespół gram, tam gram na bębnach na stałe, grałem w wielu składach lepszych i gorszych, bardziej zaangażowanych i mniej zaangażowanych, no, ale cały czas, że tak powiem, jestem czynnym, czynnym, czynnym perkusistą, który też ćwiczy, Także mam teraz ogromną przyjemność, a może uchylę przy okazji Rąbka Tajemnicy, gdzie mam wielką przyjemność y, uczestniczyć w takim solowym projekcie Macieja właśnie, gdzie Aha. gra typowo swoje, swoje kawałki, które są naprawdę ze wspaniałego świata muzycznego z wysokiej półki i bardzo się cieszę, że mogę się mierzyć z tym jako perkusista, bo dla mnie to jest jakaś nobilitacja i wielka przyjemność. Zresztą gramy ładnych parę lat wspólnie ze sobą i, i, i fajnie to zażera na wszystkich takich etapach, gdzie mamy szansę wspólnie coś produkować, tak to nazwę. A no, no to fajnie, no to tylko się cieszyć, że muzycznie idzie do przodu. No bo wy... Yy, no dosyć długo już gracie. Że tak powiem, ty istniejesz też dosyć długo już na scenie. Wspomniałeś o dum Metalowym zespole. a Wiesz, bo ja też jestem metalowcem. Moje... Jak to jest moim metalowcem? Też jestem metalowcem. Aha, ja, tak zdołałem to wyczuć, tam, śledząc troszeczkę stronę, także... <laughs> Słuchaj, no moje serce nawet jest bliskie Black Metalowi. I tutaj A... chciałem Cię spytać o, o takie dokonanie jak Mysterius. Tak, tak no, no, była taka część w moim życiu y, taka dosyć mocna, bo faktycznie y, to byli moi koledzy z osiedla y, chyba nieskromnie powiem, że zainspirowani właśnie moim zespołem, który już wtedy tak dosyć sobie radził jako Mystification, wydając tam oficjalne kasety, które się sprzedawały i, i, i graliśmy te sporo w tym podziemiu, żyliśmy dosyć tam czynnie. Ich serca pompowały czarną krew <gryw> i to nie chodzi o afrykańską krew. To nie był mój świat, aczkolwiek przy produkcji ich pierwszego demo brałem udział w nagraniu, grałem tam po prostu bębny, Mm -hmm. Całą partię A Wiem, że do dziś Nawet w Wikipedii jest ujęty Misteryst jako chyba cztery, cztery zespoły z Polski Które jak gdyby tutaj wykuwały Nurt tego Black metalu W sensie, który rysował tutaj Później całą, wykuwał Tą szczelinę dla całej lawiny Która później popłynęła hordami black metalowymi i do dziś trzeba przyznać, że fani dosyć mocno na to się zapatrują, bo wychodzą płyty, tłoczone są płyty yy, winylowe w tych miejscach na no właśnie ja dlatego pytam, bo powiem ci właśnie, że dowiedziałem się o tym, o, o, o tym, że to już jest wręcz kultowe wydawnictwo, dłoczone na, tak. na winlach właśnie w podziemiu. I dlatego tak, chciałem tak. cię podpytać o, trochę tutaj. No tak z drugiej strony no Awe mamy główne, ale tam troszeczkę też udzielałeś się w innych zespołach i tak z ciekawości powiem szczerze, że próbowałem szczerzej zasięgnąć tej informacji względem wyniknięcia do źródła, gdzie ludzie, którzy to tłoczą, bo to jest okazało się z kilku wytwórni to poszło. Teraz nawet oficjalne oficjalne wytwórnie koszulek też tłoczą okładki a propos ja robiłem fotkę przygotowywałem te, te, te zdjęcia i dzisiaj one ktoś noszą dzieciaki, można powiedzieć na wszystkich kontynentach z podobiznami, które ja próbowałem, znaczy pomagałem charakteryzować, robiłem zdjęcia ale jak gdyby człowiek, który mógłby na tym położyć rękę który jeszcze jest, bo, bo człowiek, który, można powiedzieć, który stworzył to Misteries, jeden z nich główny, już nie żyje od wielu lat. I ten, który został gitarzysta, który też tworzył tą muzykę i współtworzył Misteries, po prostu odpuścił to wszystko. No, to nie jest jak gdyby mój świat, ja bym bardziej się zaangażował w to, ale jak ktoś, kto ma więcej jak gdyby własności w tej kwestii nie ingeruje, no to co żyje swoim życiem już. Żyje to już swoim życiem i tak to chyba pozostanie. No dobra, to zostawmy ten epizod. Tak. Dosyć ciekawy. Dosyć ciekawy zresztą. No przynajmniej dla mnie jako metalowca. Dobra, wracamy do AWE. Słuchaj, tutaj ja zacząłem słuchać Awy od teledysków, bo Zbyszek Strzałka zamieścił teledyski na ROG Rebellia na swoim profilu i, i wypisywał o waszym zespole no niestworzone rzeczy, cuda, że ja mówię kurde, no aż mnie zaciekawił, nie? No i faktycznie jak posłuchałem, no to mówię, no to muszą polecieć w mojej audycji tak samo. Ale no, wracając do teledysków tutaj, pierwsze, które słyszałem, to był Skalpel i Eugenika. Tak, okej. Okay. I jak myślisz, posłuchalibyśmy sobie teraz Eugeniki, przypomnijmy? Znaczy. Jasne, jest, jestem za Bardzo chętnie, zapraszam Awe Eugenika Awe Eugenika Szybko przyczyny I odnów to na tak Takie oto terminy Dobra, i wracamy z powrotem, e, jesteśmy już po e, Eugenicy. możecie sobie też, e, drodzy słuchacze, obejrzeć, e, prawda, Mariusz? Tak, tak, oczywiście, zapraszamy na nasz kanał, na YouTube lub na stronę na Facebooku. Ja tak dopytuję, Mariusz, bo e, sprawdzam, czy jesteś, czy jeszcze tam jesteś. <śmiech> tak, jestem, jestem, nie zemdlałem, wszystko jest w porządku, trzymam się, <śmiech> łącza są cały czas. No to dobrze. Słuchaj, no wspomniałeś, że pracujesz z Maciejem na, nad tym, nad swoim projektem, ale co w AWE? AWE koncertuje teraz dosyć mocno, czy. Czy dosyć mocno to pojęcie względne, chęci, chęci są ogromne do grania i jest to jednak jesteśmy w fazie takiej mocnej promocji, bo tak naprawdę można pod, pod, chyba przyjąć taką rzecz, takie nazwania tego, jak gdyby, wyrzutu poza, poza nasz kino Wrocław, poza to chyba z, z początkiem października, końcem września, kiedy dostaliśmy płytę do ręki zaczęliśmy bardziej to promować. I uważamy, że bardzo fajne mamy odzewy. Koncerty, które się szykują najbliższe, to będziemy grać w Łodzi w klubie Nowy Jork z zespołem Chorzy. Tam zagramy w lutym. Mamy fajny deal z Rock Rebelli, z zespołem e, Madin Poland z Malborka. Będziemy robić taki deal, który polega na wymianie wspólnego grania. E, gramy z zespołem w, u nas w Inowrocławiu. Tak, tak. e, kolejnego dnia wyjeżdżamy do Malborka, graży Malborku. W fajny marcowy dzień, mam nadzieję, że ciepły. Będziemy mogli sobie się przejść po tym pięknym mieście i przy okazji trochę łyknąć w historii obrazem i, i widokami, które nas tam zostaną no i przede wszystkim mamy nadzieję, że damy dobry koncert no na pewno, słuchaj no. Z troszkę rzeczy, mamy, mamy sporo rzeczy jak gdyby w tak zwanych w rozmów tak się rozmów, które wynikają z, z pewnych tam okoliczności, gdzie daty jeszcze nie są jak gdyby pewne, no bo to są jakby sprawy ruchome, gdzie są zależne od, od możliwości klubu i zespołów, które będą z nami grać. Ale zaczyna się naprawdę fajnie dziać. No to super, tylko się cieszyć. Słuchaj, co byś mi opowiedział o albumie? No bo mm, ty piszesz też teksty, prawda? Tak? tak, tak. No teksty mają taką troszeczkę dozę nawet powiedziałbym czarnego humoru, bo niektóre tam elementy, no chociażby skalpel, tak, no to tam nie jest zaciekawie, bo ja na przykład bym nie chciał sobie poprawiać po tym kawałku i po tym teledysku Już tam nie jestem zwolennikiem. No mhm. i jest troszeczkę, ja nie wiem, i właśnie tutaj też o tym mysterie wspomniałem wcześniej, bo się tak dopatruję, nawet patrząc na płytę Takich, wiesz, takich ciemnych elementów, mrocznych aspektów naszej duszy, takich, wiesz, tego drugiego naszego ja, mrocznego, powiedziałbym. Gdzie niegdzie tutaj macie też, no taki, jakby to powiedzieć, jakby to nazwać, może byś mi ty pomogła, napisać <śmiech> te teksty. W sensie tekstów? Tak. No, no łatwo o tym mówić, o swoich tekstach, choć przyznam szczerze, że no... Yy, no myślę, że one dotyczą czegoś. Każda piosenka jak gdyby ma, ma swoje ramy, ma, ma, ma jak gdyby swój zamysł. No właśnie. I, i... I, i, i jakiś punkt odniesienia, że jest o czymś. No przysłowiowy skapel yy, tak naprawdę jest troszeczkę zaczepny i, i tak troszkę brzmi y, mocno w pewnym sensie, ale to nie był, nie, nie, był, nie jest to jakiś też wielki bunt, ani, ani mocowanie się z tym, co się dzieje na świecie, bo to nie ma sensu i absolutnie też y, nikt nie, nie wypomina nikomu operacji, bo w wielu przypadkach one naprawdę dają ludziom wiele szczęścia. Troszeczkę, troszeczkę jest to taki, y, taki cios no facety, którzy dosyć są odważni w tekstach i w muzyce taki cios, żeby pokazać, że, bo często jest tak, że kobiety zazwyczaj w większości piękne w dużej mierze obdarzone zdrowiem, urodą, jeszcze idą dalej i jeszcze idą dalej i jeszcze idą dalej i za tym się tak naprawdę później nic nie kryje, że jak to w tekście jest, kiedy seksu i nie czar i do wnętrza zajrzeć czas. Wtedy Lala robi oczy już niczym więcej nie zaskoczy. Troszeczkę jest to o tym. Hmm. No jeziś. i I powiedz mi tak, on, one idą, idą, idą dalej, dalej, dalej i gdzie dojdą? <grych> Kurczę, no jak tak sobie ja. będą poprawiały ciągle tą rodę, no to gdzie, gdzie one dojdą? No ja jestem no, zdecydowanie zwolennikiem natury. No jasne, że tak. No, no ja, ja również. No nie wiadomo, gdzie dojdą. Tym bardziej, że to. Że to cywilizacja dzisiaj ściąga ściąga ten kult piękna w stronę taką, że jak ja się jakieś dokumentalne programy, czy jakieś tam w telewizji, czy w internecie, gdzie dziewczynom na dwudziestolecie urodziny dwudziestolatki, czy dwudziestopięciolatki funduje się jakieś operacje, no to dla mnie nie jest to normalne, prawda? Na Można tu wyprzytoczyć się znowu fragment jakiś. Fragment cytatu z tego utworu, że choćby chirurg był najlepszy, no mózgu sobie nie ulepszy. Aha, no, otóż to. To jest właśnie chyba jedna, jedyna rzecz, której sobie nie, nie poprawiają jeszcze. Ciekawe jak długo. No to prawda, to prawda. No dobra, słuchaj. Nie będę cię dalej tutaj zamęczał. Puścimy jeszcze okay. parę kawałków, Awę. Coś, Bardzo nam miło. Co na koniec, bo tak, możemy znaleźć Awe na Facebooku, jak już wspomnieliśmy, możemy znaleźć teledyski na YouTubeku, a płyty, gdzie możemy znaleźć? Gdzie was możemy znaleźć? Jeśli ktoś by był zainteresowany, to jak wejdzie na stronę Facebookową w któryś z postów, które się znajdują na stronie, być może trzeba troszeczkę tak, że to ujmę, zjechać na dół czy poszukać. I jest yy, sklep, którym można to zamówić też przez internet lub no nie sądzę, żeby ktoś się fatygował tutaj, ale do innego Wrocławia, ale można tam zamawiać, można też zapytać zwyczajnie w wiadomościach. Yy na Facebooku przesłać informację z zapytaniem płyta bez problemu dochodzi dociera tam, jeśli ktoś ono sobie życzy. Nie ma żadnego z tym problemu w tym momencie. Prowadzimy też kilka rozmów odnośnie tego, że być może ona znajdzie swoje miejsce w jakimś takim wydawnictwie już w pełni profesjonalnym. Ale to są jeszcze rzeczy w trakcie rozmów. Tak jest. Ja zdecydowanie potwierdzam. Płyta dochodzi bez problemu, a nawet dwie, bo e, słuchajcie, jedną płytę możecie dostać ode mnie. Dostałem od Mariusza dwie, jedna zostaje w archiwum radiowym, a jedną możecie dostać ode mnie, jak odpowiedzi na jedno fajne pytanie, które to już niebawem także dziękuję Ci Mariuszu za e, fajną rozmowę za troszeczkę e, może bliżej e, przybliżenie mi to w Twojej historii muzycznej no i co? Dzięki i do usłyszenia na koncertach, mam nadzieję gdzieś tam e, kiedyś się w Polsce zobaczymy no mi było bardzo również miło, bardzo dziękujemy, że możemy zagościć w tej audycji, wszystko co dobre niech będzie z nami i tyle. Niech się dobrze dzieje. Zespół AWE działa prężnie. Nowe piosenki pompują się z dużą siłą. W styczniu wchodzimy do jednego studia. W marcu wchodzimy do drugiego. Jeszcze lepszego. Także naprawdę dzieje się dzieje się dobrze. Pozdrawiam wszystkich i Ciebie pozdrawiam serdecznie. I niech gra muzyka. AWE. AWE. Tego tak, to słyszeliście Mariusza. E, troszeczkę jego historii, ciekawostka, taka black metalowy zespół, który uważany jest za e, kultowy w pewnych podziemnych kręgach i Mariusz maczał w tym paluchy swoje. E, można powiedzieć, że razem z pałeczkami, tak, bo no, nagrał tam perkusję, jak wspomniał. Także taka fajna ciekawostka. No i tutaj ja. Troszeczkę się doszukuje tego pierwiastka mblek metalowego też w zespole, ale, ale, no takiego małego, można powiedzieć, małego. Popuszcza wodę fantazji, dla coraz większej ekstazy, wchodzi w to coraz głębiej, bez odrobiny krepacji, czy na śniadaniu, czy w pracy, ten przekuć je wie, A! Z tym batem w koło wciąż Tak chciał coraz więcej. On chciał muszę przekuć by Pytanko konkursowe, gdzie możecie zdobyć płytę Awe, brzmi W jakim zespole kultowym, black metalowym zespole udzielał się Mariusz? Odpowiedzi przesyłajcie oczywiście na Facebooka bądź na pocztę. I za takie jedno pytanko, płyta Awe może być już wasza. Także zachęcam, zapraszam razem z zespołem Awe. Jest noc, miasto śpi, a ja nurkuję. W myślach swych Szukam pytchnienia pod powiekami Które mnie dzielą od moich smaków. Chcemy marzenia, ale mnie nie wciągają Do wazy rem, czy otwierają Pozostał krok do morweusza Jest jednak coś, co nie chcę puszczać To są jak zwykle dzienne raporty. Które skutecznie niszczą sam dobry, Morfeusz schodzi do sfery marzeń. Czas, Czas się mocować z wynikiem zdarzeń. Pierwsza to demisja, co moje oczy chwią. Chcę już zasłonić, od moich trosk skutecznie osłonić. Spokojnie wpłynąć mi rwany nud. głowę są złożyć u boga stóp, a z murfeuszem da się w rozmowę, której nad ranem już nie otworzę. I nie dopuścić by doszło do tego, by powróciły myśli z dnia poprzedniego. Pierwsza! Tutaj! Yeah! Jak też usłyszeliście, no Awe koncertuje i taka fajna ciekawostka też następna. Rock Rebelia eee, Właściwie bodajże e, Patryk Wiatr wymyślił właśnie taki rebeliantki deal, tak to się nazywa. I no dwa zespoły na jednym koncercie. Przy czym jeden jedzie najpierw do jednego e, zespołu, czyli mm, na przykład tutaj jest Made in Poland, jedzie do Awe, a potem Awe jedzie koncertować do Made in Poland. Także tutaj bardzo fajne, ciekawe przedsięwzięcie. Być może też któryś z tych zespołów zawita tutaj do Radomska. No zobaczymy, zobaczymy. Muszę pogadać tam z chłopakami. No i skoro już weszliśmy na temat koncertów, no to postaram się Wam przybliżyć, co będzie można w najbliższy weekend usłyszeć i zobaczyć. W Bogarcie Mamy przerwę koncertową. Dopiero pod koniec stycznia będzie wydarzenie. Za to tutaj u nas w Radomsku 6 Święto Trzech Króli w Pabie Barbon Street będzie koncert. Trudy i standard B jako support, jako pomocny zespół wspomagający. Trudy promuje swój album, który będzie można oczywiście nabyć na koncercie za niewielką opłatą, a za to jaka fajna frajda płyta jest i cieszy oko, jak również można ją wrzucić sobie do odtwarzacza. Ja jeszcze przypomnę, no może to jeszcze odległa data, bowiem 20 stycznia, ale w naszym Miejskim Domu Kultury będzie koncert Kamila Bednarka. Tutaj w Radomsku też coś tam się dzieje. W Bełchatowie w pabie 7 Grzechów. Na razie spokój, zaglądamy do klubokawiarni Ironia do Częstochowy. A tam u nich, no, dosyć mocno, bo będzie Suicide Saturday. Będzie puszczane troszeczkę mocnego metalu. Depresyjny Suicidal Black Metal, Atmospheric Black Metal. I normalny black metal. Godzina 21, wstęp wolny. Także jak kogoś przygnębia styczeń, ma melancholię, no to może sobie pojechać do klubu kawiarni Ironia w Częstochowie na Starym Rynku i tam wejść w klimat black metalowy. Ja chyba pojadę, wiecie. No dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi tu o imprezy koncertowe w Radomsku i okolicy. Wracamy z powrotem do zespołu AWE i przed Wami numer Ucieczka. Na rakietę zróbmy skok Razem uciekniemy stąd Trajektoria wprost na Mars Niech szukają nas Niech nas szuka tu policja. Stare dzieci i zakonnica. Cała armia ziemskich sług, nas już nie ma tu. Rozkop, a przed nami droga mleczna Ta ucieczka jest bajeczna Bajeczna A załogę mam tu przed nią Święty krzew jest tutaj ze mną Z tyłu grzecznie siedzi szyba I za rękę buddę trzyma Oni też już są zmęczeni Że nie słuchał ich nikt. I'm Mam nadzieję, że zespół AWS podobał się Wam tak samo jak nam, rokowym rebeliantom, i mam nadzieję, że razem z Mariuszem troszeczkę Wam przybliżyliśmy. Mariusz trochę historii i ja trochę od strony muzycznej, chociaż ja to przecież tylko e, wciskam play. To wszystko robił Mariusz i jego ekipa, no, <śmiech> którą oczywiście teraz serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że tam siedzicie, słuchacie i tam e, śmichichichy są. No dobra. W każdym razie dziękuję wam, że mogłem zaprezentować waszą muzykę na w audycji Muzera na antenie Radio Era poleciliście jako pierwsi w nowym roku 2017. I mam nadzieję, że e, tym sposobem ten rok będzie zarypisty. Awe wam wszystkim, awe dobrze, że jesteście i tworzycie taką e, fajną zarypistą muzykę, która oczywiście musi dotrzeć jak najdalej. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam i piszcie na Facebooku, nie obawiajcie się, nie gryzę, odpisuję może nie od razu, bądź piszcie też na maila kowalmałpa.radioera.pl Pamiętajcie, że kowal przez V i 2L. Śpijcie dobrze, a na koniec oczywiście ostatni numer, no bo jak żeby to było, no bez ostatniego numeru się nie da, no tradycyjnie musi być. Zdeptać koronę. Aw. na bolszych rękach Dosyć na kłamstwa sejną on tej ławy Woleć dziewczyną Na się kawy Tak I bez namysłu Popatrzeć słoncem Trzeba nam wybrać, którą ze stron Bop bop bop and